Jak kupować maszyny rolnicze to najlepiej polskie produkowane u nas w kraju, dlatego że wtedy i zyski i podatki zostają u nas wśród producentów opryskiwaczy. Nie wszystkim znana firma Agrofart, firma Zgniewkowa, czyli z kujawsko-pomorskiego. Moim rozmówcą jest pan Marcin Różycki. Tutaj w Minikowie widzę na waszym stoisku przede wszystkim opryskiwacze przyczepiane. A taki klasyczny zawieszany raptem 1. Czy to świadoma decyzja, czy to akurat tak wyszło na tym stoisku? Nasza firma głównie specjalizuje się w opryskiwaczach przyczepianych kołowych. Mamy małe działy, jeżeli chodzi o opryskiwacze zawieszane, od 700 do 1500 litrów. Ale głównym działem naszej firmy są opryskiwacze. Przyczepiane kołowe od 1200 do 2700 litrów, natomiast w tym roku jeszcze planujemy wypuścić opryskiwacz 4000 litrów. Jak tu wygląda sprawa z komputerem, no bo większość rolników już jednak patrzy za tym, żeby pewnych rzeczy nie robić ręcznie, tylko żeby to było zautomatyzowane, żeby możliwie jeszcze jakiś tam GPS do tego wszystkiego był. W tej chwili bardzo dużo sprzedaje się opryskiwaczy z komputerem takim prostszym, ale... Takie jak Bravo 180, Geosystem 250, który służy typowo do dawkowania cieczy na hektar. Głównie też to wymusza Unia Europejska, która w różnego rodzaju programach typu PROF, gdzie trzeba zbierać punkty, właśnie komputer bardzo dużo punktów zabiera w sobie. Na młodego rolnika też chyba z tego co wiem jest promowany właśnie opryskiwacz, który posiada komputer, czyli ten automatycznie sterowaną dawką cieczy na hektar. Tak więc zauważam, że z roku na rok coraz więcej opryskiwaczy sprzedaje się z, kom z komputerem. Czy rolnicy raczej nastawieni są na maszyny duże, na te opryskiwacze, największe modele, czy raczej szukają takich średnich, mniejszych? Bardziej półka średnia i duże. Tak zauważamy, że... Kujawsko-Pomorskie od 1700 litrów do 2700 litrów głównie kupuję tutaj. Belka rozkładana hydraulicznie czy ręcznie? Mamy takie i takie w swojej ofercie belki i ręcznie i hydraulicznie otwierane ale bardziej mi się wydaje, że będzie postęp przed głównie w tych belkach hydraulicznie rozkładanych. Jaki czas życia należałoby przyjąć, gdy podchodzimy do takiej decyzji, że może by należało wymienić opryskiwacz na nowszy? No, wiadomo, że nikt nie pracuje maszynami 30-letnimi ani 20-letnimi, ale ile tak naprawdę? No tak jak w przypadku samochodu przyjmujemy, że te 5-7 lat i to już powinien trafić do drugiego właściciela, to w opryskiwaczu? Dużo zależy od ilości hektarów, które gospodarze posiadają i więcej hektarów tym wiadomo, że taki opryskiwacz krócej oczywiście pochodzi z racji eksploatacji, ale też dochodzi takie czynniki jak rozlewanie RSM-u plus użytkowanie samo w sobie tak my zakładamy, że opryskiwacz przynajmniej naszej produkcji w zależności od tych czynników będzie pracował od 10 do 15 lat. Maksymalnie 15 lat się zakłada, że taki opryskiwacz powinien chodzić. Jeśli chodzi o mycie, płukanie opryskiwacza są specjalne środki myjące, które zawierają w swoim składzie takie związki chemiczne, które powodują neutralizację wszelkich możliwych pozostałości. Większość rolników jednak tylko płucze. Opryskiwacze robiąc to mniej lub bardziej dokładnie i starannie. Pewna część dodaje innych ogólnodostępnych środków, które nie są wcale dedykowane do obryskiwaczy. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie? Czy opryskiwacz tak naprawdę wymaga stosowania tej dedykowanej chemii do mycia? Przydałoby się, żeby taka chemia już wchodziła coraz bardziej. Słyszymy o tych środkach i to prawda z naszej firmy nikt się bardziej nie interesował tym, ale wiemy, że Pewnie w najbliższych kilku latach takie coś będzie bardziej już pewnie popularne wśród rolników, a producenci opryskiwaczy pewnie będą też próbowali wdrażać albo przynajmniej rekomendować takie środki. Natomiast opryskiwacz, chociażby pompa opryskiwacza, zabiera zaborki, sprężynki metalowe wykonane z kwasówki, czy sam zawór opryskiwacza, gdzie tam znajdują się też różnego rodzaju spożnie, sprężyny. Po wymyciu takim środkiem one będą pracować dłużej. Dobrze jak jest w tej chwili, że chociażby średnio się przyjmuje, że jedną beczką opryskiwacza się przepukuje taki opryskiwacz i to jest na pewno już jakiś tam duży plus, że ten środek nie zostaje, ale są przypadki, gdzie na przykład gospodarze potrafią zostawić RSM w środku opryskiwacza bez przepłukania z jesieni przez okres zimowy, co jest już naprawdę, już skraca przez jakiś znaczny czas życia No Łatwo się domyślać, że wtedy wchodzi korozja. Dokładnie, dokładnie. Chociażby może być elementy z kwasówki, to one też z czasem się zużyją. To też... nie różnego typu środki chemiczne działają na to. Skoro wspomniał już Pan zimę, no do zimy jest jeszcze daleko żniwa dopiero przed nami, ale wielu rolników stosuje różne taktyki, jeśli chodzi o zimowanie opryskiwacza. Są tacy, którzy po prostu spuszczają do zera wszelkie płyny i zostawiają go gdziekolwiek nie patrząc na mróz. Są tacy, którzy demontują samą pompę i postuchowają ją tam, gdzie jest temperatura dodatnia. Są też tacy, którzy zalewają płynem Niezamarzającym, a najprostszy płyn niezamarzający to jest płyn do spryskiwaczy. Jakie pana zdaniem z tych rozwiązań jest najsensowniejsze? Moim zdaniem chyba dwa. Jeżeli już zalewać płynem to najpierw chyba borygo, takim typowo co do chłodnic samochodowych, żeby ta wytrzymałość na mróz była dużo większa niż płynem do, do spryskiwaczy. Druga rzecz, najlepsza opcja chyba pospuszczać całą wodę po prostu z opryskiwacza, czyli tam tą ciecz. Jest to sposób na pewno łatwiejszy do zrobienia. Taki najkrótszy sposób to jest otwierać wszystkie filtry popryskiwacza, czyli filtr sawny, wypuścić z niego wodę, filtr ciśnieniowy przy zaworze, żeby go odkręcić. Z samej pompy chociażby wykręcić wąż i z szybszymi obrotami wałka na pompie wychlustać tą wodę z pompy. Zostaje już tam niewielka ilość, która nie zagroziła funkcjonowaniu pompy podczas dużego mrozu i ewentualnie co jeszcze by można było zrobić to odkręcić zawórki przy głowicach obrotowych do, do pryskiwacza, gdzie są zamontowane dysze, tak żeby woda też z tamtych głowic zeszła. I tak myślę, że to najskuteczniejsza też metoda jest.